Super Fakty, Król Krzysztof, witam. Zachęcam do obejrzenia sądy, czy zabiera dzieci rodzicom przeprowadzonej przez UPR TV. Ciekawe są wypowiedzi ludzi. Właściwie to są normalne. Nie można było się niczego innego spodziewać. Takie są opinie ludzi po prostu na ten temat. Czyli większość osób mówi, że absolutnie państwo nie powinno odbierać dzieci rodzicom, ale zdarzają się osoby, które z pewnością pod wpływem takiej propagandy, że strasznie dużo dzieci rzekomo jest maltretowanych, pod wpływem tej propagandy przyznają, że w pewnych okolicznościach to tak, ale na Pytanie już, czy powinno się odbierać dzieci bez wyroku sądu, po prostu pomoc społeczna, czy powinna to robić, na własne widzimy się, tak jak się w tej chwili proponuje, to już zdecydowana większość odpowiedziała, że absolutnie nie. I to jest zdrowe, tak powinno właśnie być. Każdy normalny człowiek wie, że rodzina jest najlepszym miejscem dla dzieci i wszystkie dzieci zabrane z rodziny przeżywają jakąś traumę i odbija się to na ich psychice. Warto też wspomnieć, że wprowadzenie tego zaboru na dzieciach, czy, czy nie jak to nazwać, chęci by państwo miało kontrolę nad dzieckiem, większe prawa niż rodzice. Przepisy tego typu po raz pierwszy w Europie pojawiły się za czasów Hitlera. I dziw bierze, że dzisiaj właśnie Unia Europejska chce dokładnie takie same przepisy mieć wszędzie. My wiemy co się dzieje w Niemczech, wiemy co się dzieje w Austrii, dochodzą nas różne wstrząsające przeżycia, gdzie z byle powodu się naprawdę zabiera i bardzo ciężko potem te dzieci odzyskać. I nie chcielibyśmy, żeby ten system, który wymyślony został za czasów Hitlera, żeby on dzisiaj funkcjonował i w jakiś sposób kontrolował nas, rodziców. Zresztą weźmy sobie na zdrowy rozum. Jeżeli dziecko jest bite przez któregoś z rodziców, to kogo należy zamknąć? Dziecko w domu dziecka, czy rodzica w więzieniu? Dziękuję za uwagę. Krzysztof Król dla Superfakty Eu.